Zanim najmłodsi przedszkolaki pójdą z ciocią Basią do szkółki na swoje zajęcia Basia podzieli się czymś, czym dzieliła się w piątek wieczorem na spotkaniu w ramach dni skupienia i wieczoru chwały. Bardzo Cię proszę Basiu. Witajcie kochani. Zostałam poproszona przez pastora, żeby się podzielić tym, tym samym, czym się dzieliłam na, na wieczorze chwały. Może taki krótki wstęp zrobię dla tych osób, które nie słyszały tego, bo, bo część osób słyszała w piątek. Przez te dni trzy modlitwy, skupienia, postu. Mówiliśmy o, o takich rysach w naszym duchowym organizmie, takim osobistym, ale też w społeczności. Co to są te rysy, modliliśmy się też o to. Przyszedł mi obraz samochodu, porównanie naszego życia duchowego do do samochodu i tym się podzieliłam w piątek. Nie znam się bardzo na, na samochodach, na motoryzacji, ale tyle wiem, że o samochód trzeba dbać. I w moim przypadku tak często mój mąż dba o ten mój samochód, ale wiem, że samochód trzeba myć i w ogóle głupio się czuję, jak jadę brudnym samochodem. To jest tak na marginesie. Chciałam powiedzieć do tego naszego duchowego życia nawiązując, że że o ten samochód trzeba dbać, trzeba go myć i z różnych powodów, ale jednym z powodów jest to, że jak będziemy go myć, to będziemy widzieć na nim rysy, które się będą pojawiać w czasie użytkowania. I my jako właściciele przyglądamy się naszemu samochodowi na, na karoserii, zaglądamy, patrzymy, czy jest wszystko ok, czy nic się nie dzieje, a jak się pojawiają rysy, to najlepiej jest jak najszybciej, o nie zadbać, czyli jak najszybciej postarać się, żeby one zniknęły. Pojechać do lakiernika albo samemu coś z tym zrobić, jak się zna na tym. Dlatego, że jak się nie będzie dbało i te rysy będą w naszym aucie, to one się po prostu będą powiększać. Będą się pogłębiać, będą rdzewieć i dojdzie do tego, że się zrobi dziura. I ja tak miałam, bo w moim aucie się zrobiły brzydkie dziury, ponieważ nie zadbałam wcześniej o to i to kosztowało mnie... Dużo, bo musiałam zapłacić dużo pieniędzy za to, żeby naprawić ten samochód i dopiero zawieźć go na przegląd, bo on by nie przeszedł przeglądu, absolutnie. I dlatego my w naszym duchowym życiu powinniśmy o to dbać, żeby sprawdzać, żeby myć nasze duchowe życie, żeby zaglądać, czy nie są rysy, a jak są, to po prostu o nie zadbać, żeby była to jak… im mniejsza rysa, tym, tym mniejsze koszty. Prawda? Im większa rysa, tym będą większe koszty. A jak nie będziemy w ogóle dbać, no to niestety samochód po jakimś czasie stanie się wrakiem, pójdzie tylko na złom, nie będzie się nadawał do niczego. I to jest to, czymś, czym chciałabym się podzielić. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Basiu. To, czym Basia podzieliła się, jest w kontekście tych trzech dni, które mieliśmy w minionym tygodniu. Chciałbym pozostać i w klimacie i w temacie tego, co jako Kościół przeżywaliśmy, przez co przechodziliśmy. Uważam, że rzeczą niezmiernie ważną dla nas jako wspólnoty, Kościoła, lokalnego fragmentu ciała Pana Jezusa, abyśmy zatrzymywali się co jakiś czas w naszym życiu, w naszym duchowym rozważaniu po to, abyśmy mogli zrozumieć, w jakim stanie jesteśmy. W Biblii znajdujemy informację, że Duch Święty mówi do wspólnot. Nie tylko do poszczególnych osób, ale mówi również do konkretnych zborów, kościołów. Najdobitniejszym przykładem takiego podejścia Boga do swojego ludu są listy do siedmiu zborów w Azji. Czytamy o tym w Księdze Objawienia Świętego Jana. Mam nadzieję, że każdy z nas wie, o czym mówi, o którym w fragmencie Pisma Świętego mówię. Do każdego z tych zborów skierowane zostało poselstwo przez Ducha Świętego. Każde z tych poselstw było trochę inne, a nawet mocno inne, jednak zawierały pewne wspólne elementy. Po pierwsze, na początku... Przesłania: Pan Kościoła, Jezus autoryzuje się, przedstawia, mówi kim jest i prezentuje różne swoje cechy. Dziś nie będziemy tego analizować. Po drugie, zauważamy, że w tych listach Jezus, Pan Kościoła te zbory chwali, wskazuje na coś pozytywnego, z wyjątkiem dwóch. Jeżeli uważnie czytamy, to wydaje mi się, że w liście do kościoła w Sardes i do kościoła w Laodycei nie ma żadnej pochwały. Potem jest przygana, upomnienie, zwrócenie uwagi na coś, co jest właśnie tak, jak mogliśmy przed chwilą usłyszeć, rysą, błotem, a może nawet już zmurszałą dziurą, czymś, co dyskwalifikuje auto na przeglądzie, i w przypadku niezajęcia się tym może spowodować kasację, wyautowanie. I tak może być również, uwaga, w przypadku wspólnoty. Jezus mówi do Kościoła w Efezie. Jeśli się nie upamiętasz, do wierzących, do Kościoła, jeśli się nie upamiętasz, ruszę twój świecznik. Ruszę, począsnę. Jeśli nie przestaniesz być letni, do Laodicei, to co? Wypluję cię. Nie będę demonstrować, ale nie wygląda to przyjemnie. Wypluję cię z moich ust. Bóg zwraca się do swojego Kościoła, do wspólnot w całości, oprócz tego, że mówi do ciebie, mówi też do wspólnoty, ale potem każdy z tych zborów, każda z tych wspólnot zachęcana jest do walki i zwycięstwa. I to jest ten ostatni akcent, Każdego listu, każdego poselstwa. Wspaniała zachęta. Kto Małszyń niechaj słucha: zwycięzcy dam spożywać, zwycięzca wejdzie, zwycięzca będzie ze mną na tronie zasiadał, zwycięzca. Walcz do końca. I to dzisiejsze kazanie wymaga, moi drodzy, zapoznania się z pewnymi poselstwami, proroctwami, które zostały w tym zborze wygłoszone w przeszłości bliższej lub dalszej i zostały przekazane, rozważane w ciągu tych trzech dni minionego tygodnia. Co to znaczy, że są to proroctwa? Co to znaczy, że są to słowa od Boga? Przez proroctwa wygłaszane w Kościele obecnie, współcześnie, aktualnie rozumiemy przekaz treści od Boga, wypowiadane pod inspiracją Ducha Świętego. Jest Pismo Święte, które jest natchnione, jest niepodważalne, jest nie do ominięcia. To jest nasz absolutny fundament, to jest niezmienna prawda, która nie podlega rozsądzeniu czy rozważeniu na zasadzie, czy jest to słowo od Pana, nie. To jest Słowo Boże, to jest Słowo Boga. Ale oprócz tego niezmiennego, ponadczasowego Słowa Bożego, które jest spisane raz na zawsze, Pan Bóg przemawia przez swojego Ducha, zarówno do jednostek, jak i do wspólnot. Ale to przemawianie przez Ducha wymaga od Kościoła, czy też należy, powinno być uważnie wysłuchane, rozważone, a potem powinniśmy coś z tym zrobić. I jeszcze raz, to spisane Słowo Boże jest nadrzędne i ponadczasowe i Bóg mówi przede wszystkim przez to Słowo. Żebyśmy mieli taki obraz równowagi, balansu, to nie jest żadne pół na pół. Przede wszystkim przez Boże spisane Słowo poznajemy Boga, Jego wolę, Ewangelię, nasz stan duchowy i naszą przyszłość i przeznaczenie ale każdy inny przekaz, czy jest to kaz kazanie, nauczanie, proroctwo, świadectwo, objawienie, widzenie, muszą być w zgodzie z Pismem Świętym. Muszą być w zgodzie ze spisanym Słowem Bożym. Gdy to kryterium jest spełnione, możemy, a nawet powinniśmy, zatrzymać się, zastanowić, rozważyć. I jeśli dochodzimy do wniosku, że jest to Słowo Pana kierowane do nas, to należy coś zrobić. Co takiego należy zrobić? Czy wyobrażacie sobie sytuację, że jakikolwiek wierzący, należący do jednego z tych siedmiu zborów, kościołów w Azji, czy wyobrażacie sobie, że ktokolwiek z nich, będący czy członkiem, czy, czy nie wiem, sympatykiem, jak to dzisiaj możemy sobie określać, czy ktokolwiek z nich, kiedy to poselstwo przyszło do zboru, czy ktokolwiek z nich nie wiedział o tym liście, mógł nie wiedzieć? Czy wyobrażacie sobie, że ktokolwiek z tworzących te wspólnoty mógł po prostu nie wiedzieć, że taki list był w zboże odczytany? Czy raczej uważamy, jesteśmy przekonani, że absolutnie wszyscy, absolutnie wszyscy to poselstwo usłyszeli? Czyż nie tak? Wydaje nam się to oczywiste i właściwie po co nas o to pytasz? Ano pytam po to, abyśmy... Zrobili wszystko, abyśmy absolutnie wszyscy, absolutnie wszyscy którzy tą Wspólnotę, ten zbór tworzymy, byli świadomi tego, co Bóg mówi do nas. Czy rozumiemy tą analogię? I uważam, że absolutnie niedopuszczalne jest, abyśmy ignorowali Boże poselstwo kierowane do lokalnej wspólnoty, którą tworzymy, którą tworzysz. Jeśli tworzysz, masz udział, jesteś częścią, Utożsamiasz się, wzrastasz tu, służysz tu. Jak mógłbyś nie wiedzieć, jak mógłbyś być takim ignorantem, aby nie wiedzieć, co Duch Święty mówi do tego zboru? W Starym Testamencie mamy kilka ciekawych przykładów. Kiedy mężowie Boży, królowie, prorocy, nauczyciele słowa zarządzali zgromadzenie całego Izraela pod groźbą nawet, pod groźbą sankcji aby wszyscy, absolutnie wszyscy, którzy tworzyli lud Boży, mogli to poselstwo usłyszeć, zaznajomić się i przekazać w swoich domach, rodzinach, w swoich miejscowościach. Jednym z przykładów, na który powoływałem się w czasie tych wieczornych spotkań, jest sytuacja opisana w księdze Ezdrasza. Ezdrasz nie był ani prorokiem, ani królem. Był nauczycielem słowa. Jego intencją było... Czytamy w księdze Ezdrasza 7,10? Ezdrasz położył sobie na sercu badanie prawa Pana, wprowadzanie go w życie i nauczanie w Izraelu jego postanowień i zasad. A więc Ezdrasz był człowiekiem, który przejął się Bożym Słowem. Był to okres, kiedy lud Boży wracał partiami w rozłożeniu w czasie z niewoli babilońskiej. Co jakiś czas, co kilka miesięcy, co kilka lat. Jakaś kolejna fala repatriantów wędrowała z Babilonu do Judei. Ten okres kilkudziesięciu lat, które spędzili na wygnaniu, nie przysłużył się dobrze duchowości. Zarówno ci, którzy wrócili wcześniej, jak i ci, którzy pozostali dłużej w Babilonie, wielu z nich związało swoje życie z ludami, które Biblia prawo nazywało wówczas nieczystymi poszli na kompromis. Wpadli w pułapki. Taką właśnie sytuację znajdujemy w księdze Zdrasza. Ona opisana jest w rozdziale 9 dziesiątym i tylko jeden werset z rozdziału dziesiątego. To odstępstwo, to było wiaromstwo Wielu mężczyzn, Izraelitów pojęło za żony kobiety obcoplemienne. Trudna sytuacja. I ci ludzie świadomie przekroczyli Boże Słowo, a może pewnej ignorancji, nie znając Słowa Bożego. W każdym razie określono tą sytuację jako wiarołomstwo i odstępstwo. I czytamy, już nie będziemy wszystkiego cytować, Ezdrasz modlił się i skierował tutaj rozdział 10 od 7 wiersza, skierował ogłoszenie, że wszyscy wygnańcy, dawni wygnańcy mieszkający w Judei i w Jerozolimie mają się zgromadzić. I ogłoszono Pierwszy ósmym, że ktokolwiek nie stawi się w ciągu trzech dni, zgodnie z zarządzeniem przywódców i starszych zostanie pozbawiony całego swojego mienia, no to jest argument, a ponadto wyłączony ze zgromadzenia wygnańców. Wyobrażamy sobie, domyślamy się, że mając tą groźbę nad głową, nawet ci, którym się nie chciało, albo ci, którzy woleliby uniknąć tej przykrej dla nich sytuacji konfrontacji, bo przecież mogli już wiedzieć, jaki był powód tego zgromadzenia, zjawili się. Wiersz dziewiąty. Po trzech dniach zatem zgromadzili się w Jerozolimie wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina. Cały lud zebrał się na placu świętyni Bożej, drżąc z przejęcia całą sprawą, a także z powodu deszczu. To była akurat pora deszczowa, było zimno. Cały lud, cały lud. Więc jest to jeden z przykładów, kiedy słowo Pana ma dotrzeć do każdego. Moglibyśmy spojrzeć do drugiej księgi kronik, rozdział 34. Opisana jest tutaj historia z panowania króla Jozjasza. Druga kronik, rozdział 34. Nie będę cytować, by zbyt wiele czasu nam to nie zajęło. Zachęcam, zapoznajcie się z tą historią. Jozjasz, jako młody człowiek, został królem. Rozpoczęto remont zaniedbanej świątyni Bożej, i w pewnym momencie znajdujemy Interesującą informację. Otóż znaleziono w świątyni zwój prawa, zwój Pisma Świętego, który nie był wówczas znany. Kapłanie zaczęli go czytać i dano go królowi. Król, gdy zapoznał się z tym, co stanowiło prawo, rozdarł swoje szaty i zaczął wołać i pytać Pana, co ma czynić. A potem jako król zarządził w całym Ludzie Bożym. To, co było zgodne z prawem Bożym. Należy od czasu do czasu zatrzymać się i sprawić, abyśmy wszyscy uświadomili sobie, co Pan Bóg mówi do nas. Jeśli ten wstęp i to wyjaśnienie jest przedługie, wybaczcie, ale chciałbym z całą dobitnością podkreślić tą prawdę. Wszyscy potrzebujemy usłyszeć, co Pan Bóg mówi do nas. Czy możecie kiwnąć głową, powiedzieć amen? W Nowym Testamencie jest piękny werset, pierwszy list do Tesaloniczan 5,20. Proroctw nie lekceważcie. Co to znaczy lekceważyć? Ja myślę, że jednym z przejawów lekceważenia jest brak zastanowienia się nad nim. Brak wniknięcia, brak zatrzymania się, niepoświęcony temu czas i uwaga. I nic dziwnego, jeżeli tak postępujemy, czyli postępuje Kościół, Duch Święty przestaje mówić, Duch Święty przestaje inspirować. No bo jeżeli lud Boży ignoruje, lekceważy poselstwa, to cóż Duch Święty może nowego mówić? Trzeba wrócić do tego, co było powiedziane, przekazane zatrzymać się, przejąć się Bożym Słowem i coś z Nim zrobić. W pierwszym liście do Koryntian, rozdziale czternastym kilka wersetów, które ilustrują funkcjonowanie darów proroczych. Pierwszy do Koryntian, rozdział czternasty, wiersz pierwszy. Zabiegajcie o miłość, i gorąco pragnijcie duchowych darów. A najbardziej tego, żeby prorokować. Czy jest to naszym gorącym pragnieniem? Może, żeby inni, ale co ze mną? Może, żeby to było, ale niech ktoś to wniesie. O, wspaniale by było, ale przecież nie ja. Wiersz Trzeci. Kto prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania zachęty i pociechy. Wiersz piąty. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali, gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał. Wiersz trzydziesty pierwszy. Każdy z was może przecież po kolei prorokować każdy z was, nawet ja, nawet ty, i ty, i ty, i ty, każdy może po kolei prorokować, tak by wszyscy mogli się uczyć i doznać zachęty. Moi drodzy, a teraz już przechodzę do meritum. Czym mamy się przejąć? W tym dzieleniu chciałbym przekazać kilka wywoławczych słów, haseł, które streszczają, definiują to, o czym w ciągu tych wieczorów rozmawialiśmy, co rozważaliśmy i czemu poświęciliśmy czas i uwagę. Pierwszym hasłem, które omawiane było w środowy wieczór, było hasło zdefiniowane jako złe słowa, złe mówienie. Ja wspomniałem o tych streszczeniach, które są wydrukowane i leżą z tyłu, czy nie? Aha, jest ich tam jakaś ilość, są wydrukowane. Zachęcam, weź ze sobą, jeśli będzie za mało, dodrukujemy, abyś mógł w spokoju przeczytać, rozważyć, jeśli szczególnie jeśli nie byłeś, nie byłaś w czasie tych wieczornych spotkań na tym miejscu. Złe słowa. Wiemy wszyscy, że złe słowa rujnują, ale czy zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważne jest to, co mówimy, a także to, jak mówimy. I najpierw to, co mówimy. Pismo Święte powiada, że nastąpi kiedyś rozliczenie, na przykład z talentów, z powierzonego nam czasu, rozliczenie z jakości życia, ale czytamy również o tym, że nastąpi rozliczenie z tego, co mówimy. I nie tylko z tego, co mówimy publicznie i jawnie, ale także z tego, co mówimy pokryjomu, z tego, co mówimy w sekrecie. Ewangelia Łukasza, 12.3. Dlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia. I to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów. Mnie to słowo zatrważa. Kiedy pomyślę sobie o tym, jakie czasami słowa, jakie nastroje, jakie emocje artykułowane są za moimi zamkniętymi drzwiami w nocy, i nawet niekoniecznie kierowane do kogoś, kto jest przy mnie, ale od tak w powietrze, to nie jest tylko powietrze. Każdy z tych słów jest rejestrowany. Mateusz 12, 36, 37, to są słowa Jezusa. Mówię wam natomiast z każdego bezużytecznego i tutaj można to słowo bezużyteczny interpretować czy tłumaczyć również dosłownie jako na przykład zgniłe, zepsute, szkodliwe, ale pozostańmy już teraz przy tym tekście takim, jaki jest tutaj. Z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Słuchajcie, Ewangelia jest niesamowicie prosta. Szczera do bólu. Na podstawie tego, co mówimy, możemy pójść w różne miejsca lub co najmniej otrzymać różną zapłatę. Złe słowo. Czy jest się czym przejąć? Czy ważne jest, aby absolutnie każdy był świadomy, że to słowo Bóg kieruje do Kościoła? Czy Bóg nie zażądałby od nas krwi, naszej krwi za to, że nie ostrzeglibyśmy grzesznika? Księga Ezechiela mówi o takiej sytuacji. Synu człowiecz, ilekroć przemówię, a ty ostrzeżesz. Bezbożny zginie przez swoją bezbożność, ale ty ocalisz swoją duszę. Lecz jeśli nie ostrzeżesz bezbożnego, on zginie przez swoją bezbożność, lecz ty zginiesz razem z nim, bo nie ostrzegłeś. Dlatego absolutnie ważne jest to, co zrobił Ezdrasz, pod groźbą nawet, zgromadzając lud Boży, to, co robił Jozjasz, to, co w wielu wypadkach było robione, aby absolutnie wszyscy byli świadomi tego, w jakim miejscu są, czego Bóg od nich oczekuje. Czy Bóg na próżno posyła swoje słowo nie, po to, aby wykonało pracę. I ono wykonuje, ale w tych, którzy je przyjmą, usłyszą i przyjmą. Jeżeli nie usłyszysz, nie możesz przyjąć. Będziesz pozbawiony tego, co jest narzędziem dla ciebie. Moi drodzy, zastanówmy się, ile bezużytecznych słów wypowiadamy, możemy czasem powiedzieć paplaniny, plotek, osądu, krytyki i te złe słowa tworzą pewną atmosferę. Mogą tworzyć pewną atmosferę zgorzknienia, zranień, urazy, uprzedzeń, niechęci, a potem złości, wrogości, odszczepieństwa, podziałów przez słowa. Historia pokazuje nam, że wiele wojny zaczęło się od słów, od sporów wyrażanych słowami. To, co mówisz, ma moc. To, co mówimy, ma moc. Ile jest w naszych ustach modlitwy i wyznawania Bożych prawd, a ile szkodliwych, zatrutych strzał? To jest pytanie do każdego z nas. Na ile to, co wyznajemy i to, co wypływa z naszych ust, jest wodą słodką, błogosławieństwem, a na ile jest wodą gorzką, trującą, niezdrową, która szkodzi. Mówię o słowach, które potrafią zranić, potrafią zaboleć, potrafią zniszczyć relacje, potrafią nadwyrężyć zaufanie. Kolejna myśl, która przewijała się w tychże proroctwach, w tych poselstwach, to jest pilnuj bramy ust. Nie bez powodu Jakub w swoim liście napisał takie słowa, to jest rozdział trzeci listu Jakuba, werset drugi, cytuję z pamięci, niechaj, nie, to nie jest to, werset drugi, właśnie z tą pamięcią wolę zajrzeć. O, wszyscy potykamy się w wielu sprawach, ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Ta myśl jest dalej rozwinięta. Ale to hasło wywoławcze, nie uchybia w mowie, jest doskonałe. Powiem wam, że jestem w procesie. Mam nadzieję, że jestem w procesie. Mam nadzieję, że jestem. Mam nadzieję, że słysząc, przejmuję się tym i nie stwarzam pozorów przejmowania się. Ale autentycznie, na serio, biorę Boże Słowo, testując swoje życie, swoją postawę, swoje serce, zastanawiając się nad tym, jak to, co mówię, to, co wyrażam, wpływa na jakość życia Kościoła. Tak, bo to wpływa na jakość życia Kościoła. Jeżeli Bóg kieruje coś do całej wspólnoty, to znaczy, że to, co robimy, ma wpływ na całość. Nie jesteśmy takimi niezależnymi jednostkami, które nie mają na siebie wpływu. Upór, kłótnia, dowodzenie swych racji, bez względu na ofiary, osąd, zanim pozna się całość sprawy są takie dość powszechne grzechy, które zdarzają się nam w pośpiechu życia. Słowa tworzą klimat. Nie tylko ich treść, ale także ich sposób przekazywania, ich ton. Wiele mówi o tym Księga Przypowieści Salomona. Tu zacytuję tylko z jednego rozdziału, dwa wersety. Jest ich dużo więcej. Rozdział 15 Przypowieści, przysłów Salomona, wiersz pierwszy... Łagodna odpowiedź, znamy ciąg dalszy, uśmierza gniew. Łagodna odpowiedź, uśmierza gniew. Ale szorstkie słowa wywołują złość. Doświadczaliśmy tego w życiu? Doświadczyliśmy? No kto nie doświadczył? Wiersz czwarty. Kojący język jest drzewem życia. Jego przewrotność burzy wewnętrzny pokój. Burzy wewnętrzny pokój. Język. Wydaje mi się, że taką myślą, która wynika z tego, co Duch Święty próbuje nam przekazać, jest to, że z miejsca, z miejsca naprawy języka kierowani jesteśmy do miejsca uleczenia. I te rany zadane przez język, takie jak uraza, nieprzebaczenie i nienawiść, bo te trzy zdefiniowaliśmy również sobie w czwartkowy wieczór, muszą być zastąpione przez ich przeciwieństwa. Jeśli mówimy o urazie, to przeciwieństwem pozytywnym jest Uleczenie. Możemy inne jeszcze słowa znaleźć. Jeżeli jest nieprzebaczenie, to przeciwieństwem jest oczywiście przebaczenie, wybaczenie. Jeżeli jest nienawiść, rozumiana niekoniecznie jako chęć zamordowania kogoś, ale głęboka niechęć, to przeciwieństwem jest miłość. Miłość, akceptacja. Radość z powodu przebywania z tą osobą. A więc zaczynamy od ust, przechodzimy do serca. Do sfery naszych emocji, uczuć, by pozbyć się czegoś, co jest nazwane żużlem i odpadem. To jest również słowo, które kierowane było do Kościoła przez werset z Księgi Ezechiela i także przez widzenie na temat pękającego naczynia. I to oczyszczenie dokonuje się w piecu. Piec nie jest miejscem przyjemnym. Jest to obraz doświadczeń, ucisków, bólów, by oddzielić to, co cenne i zachować na przyszłość. A żużel niech będzie usunięty. I wtedy możemy przejść do miejsca owocowania. Ponownie, po ponad dwóch latach spojrzeliśmy na obraz drzewa w trzech odsłonach. Pierwsze z gęstą zieloną koroną, z gdzie gdzieniegdzie rozmieszczonymi drobnymi owocami. Drugi obraz tego samego drzewa to drzewo przycięte bardzo krótko, kilka starczących pikutów konarów i wyglądało to bardzo drastycznie. I trzeci obraz to samo drzewo, którego korona zapełniona jest wielkimi, dojrzałymi owocami. Jest to pewien proces, Bóg chce pozbawić nas zbyt gęstych liści, konarów, które uważam symbolizują, reprezentują takie rozproszone życie. Życie zorientowane na różne rzeczy, niekoniecznie na Boże cele, po to, abyśmy skupili się na wydaniu trwałego i dojrzałego owocu. A wtedy przechodzimy do miejsca słyszenia głosu Bożego: Duch Święty mówi. I to jest ten ostatni, piątkowy akcent, cytowany było proroctwo wygłoszone w lipcu tego poprzedniego roku. Bracia i siostry, stańmy, aby powierzyć Panu wyznać to, co. Bóg dotyka w nas, w naszych sumieniach, w naszym poznaniu i zrozumieniu. Przyjdźmy, aby być może wyznać grzechy, powołać się na krew Jezusa, która jedynie nas usprawiedliwia. Na szczęście i dzięki Bogu, że krew Jezusa ciągle się kropi, ma moc oczyścić nas z grzechów i czyńmy to, póki żyjemy i wyznawajmy dobre Boże obietnice Po uleczeniu. Niech łaska i pokój nam się rozmnożą. Ja tylko mam nadzieję, że nie odjęło nam mowy i że nie popadniemy przesadną skrajność, bojąc się cokolwiek powiedzieć. A już szczególnie, gdy zgromadzamy się w czymś, co Jezus nazwał domem modlitwy. Dom Ojca Mego ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Niech modlitwy płyną, zarówno gdy jesteśmy w domach, jak i tutaj, jako zbudowaniu. to jest cenne. Przynajmniej co jakiś czas mamy tą możliwość, aby w ten sposób zadziałać, ale szczególnie na grupach, szczególnie na grupie środowej, tam można wyznawać, wyznawać, modlić się, do tego zachęcam. Dziękuję za, mam wrażenie, skupione słuchanie, o to mi chodziło. I niech Pan Bóg da nam wzrost i rozwój w tej dziedzinie, tak? Życzymy sobie tego wzajemnie? powiedz do swojego sąsiada, uważaj, co mówisz,